Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przenieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki Jego Oto ten przeznaczony jest na upadek I na powstanie wielu w Izraelu I na znak, któremu sprzeciwiać się będą A Twoją duszę miecz przeniknie Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu Była tam również prorokini Anna Córka Fanuela z pokolenia Asera Bardzo podeszła w latach od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Dzisiejsze święto nosi wiele nazw. Święto ofiarowania Pańskiego, Święto Spotkania, Święto Oczyszczenia Maryi. W naszej polskiej tradycji często nazywane Świętem Matki Bożej Gromicznej. Te wszystkie nazwy niosą ze sobą głęboką treść tego dzisiejszego święta. Maryja i Józef przynoszą do świątyni małego Jezusa, 40 dni od Jego narodzenia, aby, jak czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, wypełnić prawo, prawo mojżeszowe, to prawo, które nawiązywało do wydarzeń nocy paschalnej. Kiedy Izraelici mieli wyjść z Egiptu, wówczas spożyli Paschę i krwią zabitego baranka zaznaczyli drzwi swoich domów. Dzięki tej krwi anioł śmierci, który przechodził przez Egipt, ominął domy Izraelitów, zabijając wszystko pierworodne w Egipcie. To oddawanie pierworodnego Syna Bogu było nawiązaniem właśnie do tamtego ocalenia pierworodnych dzieci, pierworodnych zwierząt. Każde małżeństwo miało obowiązek przynieść swojego syna pierworodnego do świątyni, aby go oddać Panu Bogu. Wówczas kapłan brał w ręce to małe dziecie, błogosławił rodziców, błogosławił Boga i niejako oddawał z powrotem matce to dziecko. Przy okazji rodzice składali ofiarę przepisaną wysokości jakiejś określonej sumy pieniężnej było to wykupienie tego syna. I to był pierwszy akt religijny w świątyni jerozolimskiej związany właśnie z tym świętem. Drugi to był akt oczyszczenia kobiety po porodzie, po połogu, po 40 dniach. A wtedy składano zwierzęta w ofierze albo baranka, ale jeżeli małżeństwo było ubogimi ludźmi, mogli złożyć w zamian gołębie. Tak zrobili Józef i Maryja. Taka jest treść tamtego wydarzenia. To przyniesienie do świątyni dziecięcia nie było jakimś nadzwyczajnym aktem, po prostu każde małżeństwo tak robiło. Niemniej jednak to ofiarowanie stało się niezwykłą okazją objawienia się Pana Boga. Objawienia się Jezusa Chrystusa, który przychodzi do swojej świątyni, przychodzi jako światło tam, gdzie są ciemności. Maryja z Józefem oddają Bogu to, co mają najcenniejszego. Oddają mu Jezusa. Mogę się zastanowić w moim życiu, czy ja Panu Bogu oddaję to, co mam najcenniejszego. Najcenniejszą relację, jaką buduję. Relację małżeńską. Jeżeli ktoś żyje w małżeństwie. Przyjaźń, najcenniejszą. Ale też to, co jest takie przyziemne, czy oddaję Panu Bogu y, moją pracę, a także moje pieniądze. W ostatnim numerze Gościa Niedzielnego y, ten numer jest poświęcony dziesięcinie. Taka instytucja, która w Biblii istnie, istniała, także w Kościele, w niektórych wspólnotach chrześcijańskich jest praktykowana. Oddawać na, na rzecz ewangelizacji, na rzecz Kościoła dziesiątą część swojej pensji. Dziesiątą część. Jedno ze świadectw, mężczyzna, który prowadzi działalność jakąś gospodarczą, mówi, że to, że oddaje jedną dziesiątą swoich zarobków w ogóle nie uszczupla jego portfela ma na wszystko, jeszcze, jeszcze bardziej jego firma się rozwija chociaż oddaje dziesiątą część swojej pensji i mówi, że człowiek kiedy się nawraca oddaje Panu Bogu wszystko ale na końcu oddaje swój portfel dopiero na końcu, tak mocno jest przywiązany człowiek do pieniądza czy potrafię też oddać Panu Bogu to co posiadam dzisiaj mamy w kościele święto dzień życia konsekrowanego gdzie siostry mają swoją uroczystość, no ja też bo też należę do osób konsekrowanych co taka osoba konsekrowana oddaje Panu Bogu co ma najcenniejszego już siostry od dawna może w tym zakonie nie było tej praktyki jak wnoszenia jakiegoś wiana do klasztoru ale w niektórych zakonach dawnych mniejszych tak było ale co może taka siostra Panu Bogu najcenniejszego oddać pomyślmy, czy ona coś ma biedniutka jest nic nie może oddać może oddać jedną najcenniejszą rzecz, rzecz? może oddać swoje życie to jest jedne, jedne, co posiada oddać swoje życie Panu Bogu. Osoby konsekrowane oddają to życie poprzez praktykowanie rad ewangelicznych. Posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. To jest styl życia osób konsekrowanych, który nie jest jakimś, jakąś nadzwyczajną formą chrześcijaństwa osoba konsekrowana, powołana jest do tego, żeby w jakiś sposób głębszy, bardziej może świadomy, żyć tym, co każdy z nas, chrześcijan, posiada, czym żyje. Czyli łaską konsekracji chrzcielnej. Łaską chrztu świętego. Co ja mogę oddać najcenniejszego Panu Bogu? Swój czas, swoje talenty. Można się zastanowić, co mogę oddać Panu Bogu. Bo popatrzmy, że Maryja oddając najcenniejszą osobę, najcenniejszą osobę w swoim życiu, Jezusa Panu Bogu, zaraz otrzymała powrotem. Kiedy Panu Bogu ofiarowuje swój czas, swoje talenty, relacje, Bóg mnie zwraca ale oddaje mi je pobłogosławione. Oddaje mi je z błogosławieństwa. Z Jego darem. Z Jego wsparciem. Jezus Chrystus przychodzi do świątyni ofiarowany swojemu Ojcu. Przychodzi też jako człowiek, bo jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Przychodzi jako człowiek przynosi Bogu także każdego z nas. Ofiarowuje swojemu Ojcu także nas. Chcemy Tobie, Panie Boże, oddać wszystko. Czym jesteśmy, kim jesteśmy, co posiadamy. Chcemy Ci oddać nasze życie w to święto ofiarowania Pańskiego. Również my składamy siebie w ofierze, abyś mógł nami dysponować. Błogosławimy Cię za dar naszej konsekracji. Za to, że wybrałeś nas. i Przeznaczyłeś, byśmy byli blisko Ciebie. Błogosław każdej osobie, która oddaje swoje życie na służbę Kościoła na Twoją służbę. Proszę Cię, Panie, abyś już w sercach młodych ludzi rozpalał pragnienie życia ewangelicznego, życia konsekrowanego. Nie bali się oddać to, co mają najcenniejszego, własne życie dla Ciebie i innych.